Nie ma, nie ma po co żyć, człowieku, czas się wiesza. Nie ma po co żyć, człowieku, czas się wiesza. Nie ma po co żyć, człowieku, czas się wiesza. Kogo chcesz butelkę nabić? Chcesz się zabić ze strachu? Nie, gracz, nie skacz z bloku dachu, dzieciaku to ty kurwa chcesz zrobić ze sobą. Popatrz, to twoja dusza stoi obok. Na w świecie jest ci źle, czas tak. wieszać tak. się Co ty kurwa weź głowę, pierdolnij się Tutaj wcale nie jest tak szaro Tylko musisz kurwa przebinąć to jak makaron Przekalkulować wszystko w głowie, zrozumieć Trzeba przetrwać na świecie, umieć To nie jest tak łatwe, kto ci mówił, że będzie no. mm. Mm. Co? Nie ma po co żyć człowieku, czas się wiesza. Czas się wieszać Nie ma po co żyć Człowieku czas się wieszać Nie ma po co żyć Człowieku czas się wieszać To jest czas się wieszać Wiesz, gdzie Tylko Prezentuje Fiodor i Polis Kulboj ta plona przystaje Wiesz, a to jest jedyna Na tym Chyba dla mnie za ostry temat. Nie chce mi się nawijać o w problemach. Stoisz na bloku? Rok Tak akcja wpija w sąk, Nic mnie już nie zaskoczy, bo to 2001. rok Zanim przejdziesz drogoców do czynu, przypomnij sobie o domu, oczekującym synu. Co napiłeś się płynu? Kręci problem nęci. Diabeł jak świder w twoim mózgu wierci Fiodor Borys, od takich akcji odcięci. A są bo nie ma po co żyć. Nie ma po co żyć, wie, kucam Nie ma po co żyć, człowieku. wie, kucam Nie ma po co żyć, co wie, się Nie ma po co żyć, nie ma po co Nie ma po co żyć, nie ma po co żyć. Nie ma po co żyć, nie ma po co żyć. Nie ma po co żyć, nie ma po co żyć put co si in my